Po upadku dawnych potęg kolonialnych, Hiszpanii, Portugalii i Holandii, pozostały na tej arenie tylko dwie rywalki – Anglia i Francja. Ostatnia po wojnie siedmioletniej, podczas której została pobita w północnej Ameryce i w Indiach oraz po utracie pozycji na morzach w okresie napoleońskim, zeszła na krótko z areny i Anglia w początku zeszłego stulecia pozostała jedynym państwem panującym na morzach, posiadającym rozległe i bogate kolonie i mającym wielkie poza Europą interesy. Francja wszakże na nowo wraca w ciągu XIX stulecia do polityki kolonialnej. Zajmuje Algier, po klęsce zaś roku 1871, jakby chcąc powetować sobie stratę terytorialną w Europie, rozwija poza nią szczególną energię. Idzie do Tonkinu, robi znakomitą zdobycz przez rozciągnięcie swego protektoratu nad Tunisem. Wreszcie okazuje wielką ruchliwość w środkowej Afryce. Było rzeczą naturalną, że w kraju mającym taką pozycję morską jak Włochy z podniesieniem narodowej energii na skutek politycznego zjednoczenia, zjawią się też aspiracje kolonialne, skierowane przede wszystkim do północnej Afryki, gdzie były narażone na niepomyślne współzawodnictwo z Francją, co zbliżało Włochy do Niemiec. Wreszcie, last but not least, musiały zjawić się na tej arenie Niemcy, których interesy pozaeuropejskie rosły szybko na skutek rozwoju wewnętrznego. Rozszerzająca się drogą ekspansji lądowej w Azji, Rosja, na skutek innych, wyżej wskazanych przyczyn wewnętrznych, mianowicie rozwoju biurokratycznej zaborczości i szczególnego typu nacjonalizmu, do których później przyłączył się interes ekonomiczny młodego przemysłu rosyjskiego, zaczęła rozwijać szerokie plany azjatyckie, wiążące się ze stałym dążeniem państwa do otwartego morza. Powstrzymana w kierunku Bosforu, zaczęła ona zwracać swe oczy ku Zatoce Perskiej, zagrażając Anglii, w końcu zaś na daleki wschód się zwróciła. Znaczenie spraw pozaeuropejskich podniesione też zostało przez wystąpienie w roli pierwszorzędnych mocarstw Stanów Zjednoczonych i Japonii. Tym sposobem wszystkie z wyjątkiem Austrii, wielkie państwa europejskie okazały się silnie zainteresowanymi w sprawach pozaeuropejskich i tam też ukazały się głównie źródła konfliktów między nimi. Ale też na gruncie tych interesów, inaczej niż w Europie, układały się wzajemne, między nimi stosunki. Główna różnica wystąpiła z konieczności w stosunku wzajemnym Niemiec i Anglii, dwóch państw, z których jedno najwięcej posiada poza Europą, i całe swe istnienie jako wielkiego państwa i wielkiego narodu na tym posiadaniu opiera, drugie zaś nie posiada prawie jeszcze nic, a ma wielkie i najszybciej rosnące siły, z których rodzą się największe apetyty. Niemcy muszą zdobyć to, czego nie mają. Anglia zaś nie może uronić tego, co posiada. Stąd źródło antagonizmu, zupełnie w historii nowego, ale dominującego dziś nad całą sytuacją międzynarodową. W ciągu ostatnich lat kilkunastu Niemcy rozwijają wielką ruchliwość we wszystkich częściach świata. Polityka niemiecka daje się uczuć we wszystkich ważniejszych sprawach, zjawiających się na porządku dziennym, często zaś odgrywa rolą fermentu, wywołującego nowe kwestie. Niemcy, wespół z Rosją i Francją, interweniują po pokoju w Simonoseki w 1895 roku, i udaremniają Japonii korzystanie ze zwycięstwa nad Chinami. A w roku 1897, zabierając Kiao zdobywają wiele obiecującą, jak się wówczas zdawało, podstawę w Chinach. Krzątanie się ich w Ameryce Środkowej i Południowej zaczyna budzić podejrzliwość w Stanach Zjednoczonych. Dochodzą do irytacji podczas wojny z Hiszpanią, kiedy Niemcy wyraźną nieprzyjaźń stanom okazywali, później pod wpływem wieści o ich zamiarach na południową Brazylię, gdzie istnieją od dawna gęste osady niemieckie, lub na wieść o ich propozycji kupienia duńskich antylów, mogących służyć za podstawę operacyjną dla floty na wodach amerykańskich, wreszcie wobec ich zatargu z Wenezuelą. W Afryce pobudzają boerów, do wojny z Anglią, telegram Wilhelma II do prezydenta Krugera, wywołując w ostatniej dotkliwy wybuch oburzenia przeciw sobie. W Polinezji wchodzą w spór z Anglią i Stanami o Samoa. W Turcji umacniają swe wpływy, rozszerzają swe interesy w Azji Mniejszej. Dostają firmą na kolej bagdacką a Wilhelm II, ogłosiwszy się podczas podróży do Jerozolimy za przyjaciela islamu, w roli tej stara się trwać po dzień dzisiejszy. Wreszcie w latach ostatnich podnoszą sprawę marokańską i doprowadzają do międzynarodowej konferencji w Algeziras. Od chwili zawarcia przemierza francusko-rosyjskiego, 1891 rok, Antagonizm Niemiec do dwóch sprzymierzonych mocarstw szybko słabnie. Przeciwnie, Wilhelm II zaczyna energicznie zabiegać o przyjaźń Francji, robiąc cały szereg awansów w tym kierunku. Jednocześnie postępuje szybkie zbliżenie Niemiec do Rosji. Wilhelm II chce być trzecim w dwuprzymierzu. Sojusznicy z Trójprzymierza, potrzebni w Europie, w polityce pozaeuropejskiej, antyangielskiej, mają mniej znaczenia lub nawet jak Włochy, zbliżone są z Anglią. Tu potrzebna jest Niemcom Francja i Rosja. Bliski stosunek z Rosją, nawet przy dążeniu do osłabienia jej, dyktowała cała tradycja pruska, w szczególności tradycja polityki Bismarcka, w której ślady Wilhelm II poszedł, choć się pozbył zbyt niezależnego kanclerza. Pod koniec zeszłego stulecia do zaciśnięcia na powrót tych węzłów znalazły się powody i w Europie, gdy jednocześnie zmniejszało się źródło antagonizmu. Rosja zabrała się do budowy kolei syberyjskiej i zaczęła rozwijać plany w kierunku brzegów Oceanu Spokojnego. Zapanowały one w polityce rosyjskiej od wstąpienia na tron Mikołaja II, który jako następca tronu odbył podróż dookoła Azji i powrócił przez Syberię. Aspiracje azjatyckie przy pochopności właściwej charakterowi rosyjskiemu tak nagle wyrosły, że zjawiło się hasło Azja dla Rosji, a pisarze wpływowi zaczęli dowodzić, że dusza azjatyckich ludów jest bliska rosyjskiej, że przeznaczeniem Rosji jest przede wszystkim stać się azjatyckiem państwem. Dla wprowadzenia w życie tych planów dalekowschodnich Potrzebne było zabezpieczenie się na zachodzie, a przede wszystkim zapewnienie sobie spokoju w sprawach Bliskiego Wschodu. Tu nastąpiło skutkiem tego porozumienie z Austrią. Odwrócenie też uwagi Rosji w kierunku Dalekiego Wschodu pozwoliło jej obojętnie patrzeć na postępy wpływu niemieckiego w Turcji. Wspólny interes Rosji i Niemiec wskazywała poniekąd ewolucja stosunków wewnętrznych w monarchii habsburskiej, gdzie zaostrzyły się silnie antagonizmy słowiańsko-niemieckie i gdzie zarządów rządów Badeniego hegemonia niemiecka zdawała się zagrożoną. Dla Niemiec zawsze będzie rzeczą pierwszego znaczenia, by żywioł niemiecki w Austrii przewagi swej nie utracił. Jak znów dla Rosji, żeby państwo habsburskie nie zaczęło prowadzić polityki słowiańskiej i nie wytrąciło jej tej broni z ręki, jaką były w jej polityce europejskie hasła słowiańskie. Dyplomacja rosyjska już poprzednio temu przeszkadzała i trudno byłoby się jej pogodzić z utratą przez Rosję roli jedynej przedstawicielki słowiańszczyzny. Wreszcie w kwestii polskiej, zaczęły się zjawiać niepokojące oznaki zapowiadające jej bliskie odrodzenie. Wstąpieniu na tron nowego monarchy w Rosji towarzyszyły wieści o nowym kursie, bardziej tolerancyjnym dla obcych narodowości, dające Niemcom nadzieję na poprawę położenia ich współplemieńców w Rosji. Ale z drugiej strony mogące zaniepokoić ich obawą, żeby się nie poprawiło położenie Polaków. Wieści te o tyle były uzasadnione, że pod wpływem zwrócenia się aspiracji rosyjskich ku Azji, nacjonalizm rosyjski stracił groźne dla Niemców zabarwienie. Przestał być zaczepnym względem nich, zarówno na zewnątrz, jak i na wewnątrz. Do zmiany wszakże polityki w Polsce nie wystarczało pewne złagodzenie tonu i mianowanie dyplomatyzujących nieco generał gubernatorów w Królestwie. Wymagała ona o wiele głębszego zwrotu, do którego ani rząd, ani opinia rosyjska nie była usposobiona, a na które interesy wszechpotężnej biurokracji nie pozwalały.